Jego technika i najlepsze szwajcarskie materiały To gwarancja doskonałej jakości Doktor Bartłomiej Nierzwicki przyjmuje w klinice Millennium Sergico. Dzwoni 773-838-8855 www.implantyshicago.com Mamuszu, czy te banki nie mają serca? Ja nie chcę się wyprowadzać tylko dlatego, że Ty straciłaś pracę Mówiłaś, że obiecali nam pomóc Tak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 Star Realtors 847-647-4000 Wiadomości z rynku nieruchomości Najważniejsze wiadomości tygodnia. Liderzy rynku nieruchomości wzywają do obniżenia składek FHA. 18 amerykańskich senatorów, koalicja bankierów i wiele organizacji handlowych zajmujących się biznesem realnościowym, w tym Krajowe Stowarzyszenie Pośredników Handlu Nieruchomościami, wzywa rządową agencję Federal Housing Administration FHA, do obniżenia składek na ubezpieczenie kredytów hipotecznych. Są to zazwyczaj opłaty pobierane od nabywców domów, których wkład własny wynosi mniej niż 20%. Od 2010 roku koszt uzyskania tego ubezpieczenia kredytów hipotecznych przez właścicieli wzrósł prawie o 150%. Według internetowego dziennika handlowego housingwire.com typowy właściciel domu z kredytem hipotecznym w wysokości 250 tysięcy dolarów będzie musiał zapłacić 1600 dolarów rocznie z samych tylko opłat. Prezes Krajowego Stowarzyszenia Pośredników Handlu Nieruchomościami w 2014 roku wystosował do agencji FHA List, w którym napisał, że zakup domu pozostaje coraz bardziej poza zasięgiem wielu kwalifikujących się do tego kredytobiorców, którzy polegają na finansowaniu FHA. Ogromnym postępem jest fakt, że senatorowie i Stowarzyszenie Bankowców Hipotecznych Mortgage Bankers Association poparli wezwanie National Association of Realtors i wspólnie postulują, by uczynić posiadanie domu bardziej przystępnym. Sprzedaże domów w roku 2014 i 2015 Bazując na wszelkich dostępnych źródłach, można stwierdzić, że rok 2014 nie sprostał oczekiwaniom pod względem sprzedaży domów. Wielu ekspertów w dziedzinie rynku nieruchomości przewidywało, wzrost liczby sprzedaży. Jednak pomimo faktu, że w ciągu roku ożywienie na rynku rolnościowym nabrało tempa, liczby sprzedażowe nie były takie, jakich można by sobie życzyć. Niemniej jednak dzięki poprawie na rynku pracy i innym czynnikom sytuacja ta powinna w tym roku się zmienić. Główny ekonomista Freddy Mac wypowiedział się na ten temat na oficjalnym kanale prowadzonym w serwisie internetowym YouTube. Zgodnie z oczekiwaniami nastąpi wzrost oprocentowania kredytów hipotecznych. Jak wysoko ono wzrośnie? W miarę wzmacniania się gospodarki przewiduje się, że oprocentowanie 30-letniego kredytu hipotecznego wzrośnie do poziomu 4,4%. Opinie właścicieli nieruchomości pokrywają się z opiniami rzeczoznawców rynku nieruchomości. To naturalne, że w niektórych przypadkach właściciel domu może uważać, że jego dom jest wart dużo więcej niż kwota, na jaką wycenia go rzeczoznawca. Jednak takie sytuacje zdarzają się już coraz rzadziej. Quicken Loans, drugi co do wielkości kredytodawca hipoteczny w kraju, opublikował nową analizę, która kładzie szczególny nacisk na kwestie badania oceny. Badacze przeanalizowali lukę pomiędzy opiniami rzeczoznawców i właścicieli, ponieważ odnosi się ona do wartości domów. Zgodnie z wynikami raportu w listopadzie, oceny rzeczoznawców dotyczące wartości nieruchomości były o 1,5% wyższe niż oceny właścicieli domów. To niewielki spadek w porównaniu z poprzednim miesiącem. Główny ekonomista Quick and Loans jest zadowolony z faktu, że różnica pomiędzy opiniami obu stron zawęża się. Proces zakupu domu zawsze przebiega sprawniej dla każdej ze stron, jeżeli ocena rzeczoznawcy pokrywa się z opinią sprzedającego. Rynek realnościowy powraca do normy. Według najnowszego, przygotowanego przez Fannie Mae raportu o rynku nieruchomości, w którym to ekonomiści podejmują refleksję nad mijającym rokiem oraz spoglądają w przyszłość na rok 2015, ożywienie na rynku realnościowym będzie trwać nadal i powinno nabrać jeszcze większego tempa w najbliższych miesiącach. Główny ekonomista Fannie Mae wydał oświadczenie, w którym stwierdza, że rynek nieruchomości stopniowo powraca do normy. Uważa on, że głównym czynnikiem, który może przyspieszyć ten proces, jest wzrost dochodów. To jest efekt kuli śniegowej. Wraz ze wzrostem dochodów rośnie zaufanie ze strony potencjalnych nabywców domów i deweloperów nieruchomości w całym kraju. W związku z tym Fannie Mae przewiduje silny wzrost liczby budów nowych domów. Zdaniem ekonomistów, w całym 2015 roku liczby te powinny wzrosnąć ponad 20%. Szybkie tempo podwyżek czynszów Według nowego raportu internetowego portalu finansowego marketwatch.com właściciele budynków apartamentowych podnieśli niedawno czynsze w najszybszym tempie od 6 lat. Jak wynika z danych liczbowych Biura Statystyki Pracy, w listopadzie czynsze odnotowały najgorętszy wzrost od 2008 roku. I na tym nie koniec. Ekonomiści twierdzą, że w nadchodzącym roku czynsze będą prawdopodobnie nadal rosły w szybkim tempie. Niskie stopy procentowe i wkłady własne pobudzą rynek realnościowy. 3 plus 3 równa się rozkwit rynku nieruchomości w 2015 roku. Zgodnie z niedawną decyzją Federalnej Agencji Finansowania wydano pozwolenia dwóm gigantom hipotecznym, czyli Fannie Mae i Freddie Mac na wsparcie kredytów hipotecznych z minimalnym 3% wkładem własnym, która zbiegła się z trójkowym poziomem stóp procentowych dla 30-letniego kredytu hipotecznego o stałym oprocentowaniu. Spowoduje to dość szybki start na rynku realnościowym w nowym roku. Najlepiej sprzedający się autor i prawnik w dziedzinie nieruchomości Adam Bailey wypowiedział się w Fox Business News na temat rynku realnościowego w 2015 roku. Ostrzegł on, że spadek zapasów, czyli liczby domów wystawionych na sprzedaż, może spowodować pewne trudności tam, gdzie inaczej nabywcy mogliby spodziewać się doskonałych warunków na początku 2015 roku. A oto hipoteczne nieporozumienia. W przypadku potencjalnych nabywców domów, którzy dopiero rozpoczynają proces wejścia na rynek, uzyskanie kredytu hipotecznego może wydawać się trudnym zadaniem. Zdaniem Los Angeles Times niezbyt zaskakujący może być fakt, że stracili oni już nadzieję na pozyskanie kredytu hipotecznego. Nowe badanie firmy hipotecznej Lone Depot pokazuje, że prawie 60% Amerykanów, którzy twierdzą, że chcą kupić dom, nie podejmuje się realizacji tego marzenia. Dlaczego? ponieważ uważają oni, że nie ma to sensu. Jednocześnie około 3 czwarte z nich przyznaje, że nie sprawdzili, jakie muszą spełnić wymagania, aby uzyskać kredyt. Problem w tym, że wymagania nieustannie się zmieniają. Kredyty stają się coraz bardziej dostępne. Życzymy więc wytrwałości, bowiem świat nieruchomości szukuje dla nas wiele nowych możliwości. Posiadanie domu wiąże się z poczuciem trwałości. Nie obwiniaj właścicieli domów wiń kredytodawców. Tak mówi redakcja The New York Times w odpowiedzi na szeroko idące przekonanie, że uzyskanie kredytu hipotecznego w tym kraju stało się zbyt trudne. Zdaniem Timesa załatwienie pożyczki na kupno domu powinno być łatwiejsze, ponieważ w pierwszej kolejności właściciele nieruchomości ogólnie nie są odpowiedzialni za kryzys na rynku nieruchomości. Według Timesa wiele konfiskat i sytuacji, w których właściciele zalegają z płatnościami, było w rzeczywistości wynikiem drapieżnych praktyk udzielania kredytów hipotecznych. W ich opinii bariery stawiane przed nabywcami domów o niskich i średnich dochodach są zupełnie niepotrzebne. Te osoby z powodzeniem wypełniać mogą obowiązki właścicieli domów i to nawet bez wielkiego wkładu własnego lub idealnego kredytu, czyli historii kredytowej. Wszystko, czego potrzebują, to dobrze ubezpieczony kredyt hipoteczny o stałym oprocentowaniu, który może być spłacany stopniowo. Nowe domy stają się celem pokolenia wyżu demograficznego. Rynek nowo budowanych mieszkań skupia coraz więcej uwagi na pokoleniu wyżu demograficznego, czyli na osobach urodzonych pomiędzy 1946 a 1964 rokiem. Dzięki wzrostowi wartości nieruchomości w całym kraju, ta część populacji buduje kapitał, a wielu z nich sprzedaje swój dom i kupuje nowy. Jak zauważa CNBC, pokolenie to liczy 80 milionów osób w tym kraju, a więc wszystko co robią ma znaczące skutki. Jeden z największych deweloperów USA kieruje swoją ofertę właśnie do nich. Pultee Homes w rzeczywistości rozwija społeczności, które dopuszczają do swojego grona jedynie nabywców domów w wieku powyżej 55 lat. Polti nazywa te miejsca społecznościami aktywnych dorosłych i według CNBC oferują one mnóstwo atrakcji i rozrywek. Domy te są reklamowane jako miejsca, w których pokolenie wyżu demograficznego może nie tylko mieć niepowtarzalny dom, ale również niepowtarzalny styl życia.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 może poprosić o możliwość pokazania Twojego domu potencjalnym nabywcom o każdej porze dnia. Utrzymanie domu przez cały czas w gotowości do prezentacji może być trudne, zwłaszcza jeśli masz dzieci i zwierzęta. Do utrzymania porządku przydatna może okazać się tu lista kontrolna. Dzięki niej możesz być gotowy do prezentacji w każdej chwili. Po otrzymaniu telefonu z informacją, że potencjalni nabywcy są w drodze, wręcz każdemu domownikowi kosz i zarządź szybkie sprzątanie bałaganu w konkretnym pomieszczeniu. Nastaw zegar i poproś wszystkich o podniesienie z podłogi zabawek, ogarnięcie stolików i blatów z rzeczy niepotrzebnych i szybkie przetarcie podłogi na wilgotno. Skontroluj każde pomieszczenie w poszukiwaniu niespodzianek, takich jak na przykład gryzaki dla psów, walające się po podłodze. Włącz wszystkie światła i przygotuj się do wyjścia. Musisz pozwolić nabywcom na odrobinę prywatności, aby mogli ocenić Twój dom szczerze. Zabierz rodzinę na spacer. Utrzymaj swój dom w gotowości do prezentacji dzięki tym dziewięciu wskazówkom. Zatem eliminuj bałagan. Zakracony dom jest nie tylko nieatrakcyjny, ale także czasochłonny i kosztowny w przeprowadzce. Jeśli masz dużo rzeczy, kolekcji i pamiątek rodzinnych, lepiej zrobisz wynajmując małe pomieszczenie do ich przechowywania przez kilka miesięcy. Zatrzymaj, oddaj, wyrzuć. Posegreguj swoje rzeczy i umieść je w jednym z trzech koszy. Z darowizn otrzymasz więcej korzyści podatkowych niż gdybyś miał sprzedać te rzeczy na wyprzedaży garażowej. Tak jest szybciej, bardziej wydajnie i pomożesz większej liczbie ludzi. Usuń pokusy. Schowaj cenną biżuterię i przedmioty kolekcjonerskie w sejfie, skrytce depozytowej lub przechowuj je w bezpiecznym miejscu. Usuń przedmioty łatwo tłukące się. Figurki, porcelana, kryształy i inne przedmioty łatwo tłukące się powinny być zapakowane i odstawione do garażu lub do przechowania. Kolejna porada to pokazanie swojej gościnności. Chcesz, aby potencjalni kupujący czuli się u Ciebie jak u siebie w domu. Zaranżuj pokaz tak, aby zaprezentować jego możliwości. Na przykład nakryj stół lub zarzuć koc na krzesło przy kominku, a na stole połóż książkę z zakładką. Przygotuj rodzinny plan działania. Niekiedy prezentacje domu są niewygodne. Zawsze możesz odmówić, ale czy naprawdę tego chcesz? Jeśli termin prezentacji nie pozostawia zbyt dużo czasu na porządne sprzątanie, zaangażuj całą rodzinę. Każdemu wręcz kosz i poproś o pozbieranie wszystkiego tego, co niepotrzebnie zagraca dom. Kolejna sugestia to schowanie leków na receptę. Mimo wstępnej kwalifikacji kupujących przez agenta, niektórzy z nich mają inne intencje niż zakup domu. Warto również schować dokumenty osobiste, takie jak na przykład książeczki czekowe. Nie zostawiaj poczty w widocznym miejscu. Nabierz nawyku mycia naczyń zaraz po posiłku, porządkowania blatów, ścielenia z rana łóżek, utrzymywania zabawek dla zwierząt i końców w czystości i świeżo pachnących. Naszą ostatnią sugestią będzie wysprzątanie garażu, piwnicy i poddasza. Kupujący chcą zobaczyć jakim potencjałem przechowywania dysponuje Twój dom.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 bike ride in the midday heat, the dust that hung from the desert skies, run though we'd run, it still burned our eyes, oh yes we may walk. In the shadows of a promise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 To idealne motto i postanowienie na rok 2015. Choć faktyczna data nieprzewidzianych zakłóceń gospodarczych jest trudna do przewidzenia, wydarzenia z 2014 roku nauczyły nas oczekiwać wyboistych dróg na wielu frontach w tym roku. Ubiegły rok przynosił zarówno konsumentom, jak i biznesom niespodziankę za niespodzianką. W samym środku tego wiru zmian gospodarczych i społecznych kupujący i sprzedający koncentrowali się na realizacji swoich marzeń związanych z nieruchomościami. Wiele nieruchomości zmieniło właścicieli, ale nie każdemu, kto chciał w zeszłym roku kupić lub sprzedać, wszystko poszło po jego myśli. Czy Tobie w 2015 roku uda się osiągnąć swoje cele? Rok ten będzie nadal kontynuował wiele trendów gospodarczych, politycznych i społecznych, które sprawiły, że rok 2014 był wyzwaniem. Brak przygotowania do podejmowania decyzji o kupnie lub sprzedaży domu jest największym problemem, ponieważ oznacza utratę okazji zawarcia korzystnej transakcji, a w konsekwencji jej zwiększone koszty w równej mierze dotyczy to kupujących i sprzedających nieruchomości. Każdy agent doświadczył sytuacji, w której kupujący i sprzedający nie byli gotowi powiedzieć tak, gdy na rynku pojawiła się idealna nieruchomość. Oto pięć potencjalnych problemów czyhających na nas w 2015 roku. Przygotuj się już do nich teraz, a unikniesz niemiłych niespodzianek. Zacznijmy od stóp procentowych. i wzrostu. Czy na Twoje plany dotyczące nieruchomości ma wpływ wzrost oprocentowania? Jeśli stopy procentowe skoczą w górę o 0,5% lub więcej, jaki będzie to miało wpływ na Twoją siłę nabywczą lub siłę nabywczą tych, którym masz zamiar sprzedać swój dom? Drugim problemem może być kradzież tożsamości i hakerstwo. Jaki wpływ na Twoje plany finansowania miałaby kradzież tożsamości, oszustwo z użyciem karty kredytowej lub hakerstwo? Technologia naruszająca Twoją prywatność w sieci. Tak się to dzisiaj nazywa. Czy upewniłeś się, że na Twoich profilach w mediach społecznościowych takich jak Facebook nie ma rzeczy, które zniechęciłyby kredytodawców lub sprzedających? Spróbuj wyszukiwania swojego imienia i nazwiska w internecie. Być może znajdziesz coś, co może Cię zaskoczyć. Kolejny problem to anomalie pogodowe. W dzisiejszych czasach ekstremalne warunki pogodowe trwają dłużej i są bardziej dokuczliwe, więc plany kupna lub sprzedaży mogłyby zostać zakłócone na kilka dni, tygodni lub nawet dłużej. Sprzedający ponoszą odpowiedzialność za naprawę wszelkich szkód w ich domu, aż do momentu przeniesienia tytułu jego własności. Bardzo istotne jest też posiadanie odpowiedniego ubezpieczenia. Kolejny problem to spadek przychodów i wzrost wydatków. Podczas ostatniej recesji gospodarczej w wielu sektorach gospodarki zapanowała niestabilność rynku pracy. Nagłe, nieprzewidzialne wydatki i wysokie podatki od nieruchomości mogą również obniżyć Twoją zdolność kredytową. Pomyśl, co może naruszyć stabilność Twoich dochodów i jak poważne straty musiałbyś ponieść, aby zmusiło Cię to do rezygnacji z planów i celów związanych z kupnem lub sprzedażą nieruchomości. Przygotuj plan awaryjny, abyś nie musiał rezygnować ze swoich marzeń. Pomówmy przez chwilę o awariach istniejącej infrastruktury. Starzejące się drogi, mosty, wodociągi i inna infrastruktura zmusza agencje rządowe do realizacji długotrwałych i kosztownych projektów budowlanych, które zakłócają ruch, spokój i codzienny rytm życia. Plany związane z transportem i ruchem drogowym często pozostają w tyle za popytem tworzonym przez nadmierny rozwój i rozbudowę miast i dzielnic. Sprzedaż nieruchomości otoczonej budowami może stanowić nie lada wyzwanie. Zapoznaj się więc z lokalnymi miejskimi i prywatnymi projektami budowlanymi. Jeśli jesteś kupującym, nie zniechęcaj się, ponieważ tego typu zakłócenia mogą oznaczać dla Ciebie nowe możliwości w niedalekiej przyszłości. Pamiętaj, sam nie musisz radzić sobie z tymi problemami. Doświadczony agent realnościowy przeprowadzi cię przez gąszcz czyhających wyzwań. Omów z nim wszystkie te potencjalne wyzwania, których zaistnienie jest wysoce prawdopodobne w twojej okolicy. Nie oznacza to negatywnego myślenia, ale pozytywną strategizację. Planuj z wyprzedzeniem, aby nic nie zakłóciło realizacji twoich marzeń i planów. Kupujący i sprzedający powinni zrozumieć, jak te i inne szeroko pojęte sytuacje wpływają na naszą konkurencję i wymagają świeżego spojrzenia. Na przykład wzrost stóp procentowych może spowodować małą panikę wśród nabywców ze względu na automatyczne zmniejszenie się ich zdolności kredytowej. Prawidłową reakcją sprzedających powinna być zmiana strategii cenowej i korekta planu marketingowego. Niestety nie wszyscy właściciele nieruchomości świadomi będą zaistniały sytuacji, a wielu z tych, którzy mają doświadczonych agentów realnościowych, odrzucą ich rady. W tym samym czasie profesjonalni deweloperzy budujący nowe domy mogą zacząć oferować niższe ceny, aby przyciągnąć kupujących, którzy pierwotnie mieli zamiar kupna domu na rynku wtórnym. Jak będą musiały zmienić się plany sprzedażowe i marketingowe właścicieli domów, aby poradzić sobie z taką konkurencją? Doświadczenie i dogłębna znajomość tajników handlu nieruchomościami ma tu kluczowe znaczenie. Kupujący dzięki pomocy doświadczonego profesjonalisty również mogą czerpać korzyści z myślenia strategicznego. Na przykład te osoby, które uporządkowały swoją historię kredytową, zanim wybiorą się po kredyt hipoteczny, zyskają, jeśli będą przygotowane do podjęcia decyzji kupna nieruchomości. Okazje mają to do siebie, że często znikają szybciej niż się pojawiają. Odpowiednio przygotowany nabywca może liczyć nie tylko na bezproblemowe załatwienie hipoteki, ale też na zwiększoną zdolność kredytową, ta z kolei może umożliwić mu zakup lepszej okazji wtedy, kiedy takowa się udostępni. Zatem...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 647-4000. Bezpieczna droga do closingu. Tom Dudziński. Szukasz okazji? Mamy budynki, domy, kondominia. Star Realtors to realnościowa maszyna. Oto nasze najnowsze oferty. Oto najnowsze oferty z Biura Sprzedaży Nieruchomości Illinois Star Realtors.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 Dom wymaga małego remontu, cena wywoławcza to jedyne 195 tysięcy lub 900 dolarów miesięcznie przy minimalnej wpłacie w wysokości 7 tysięcy dolarów. A dla poszukujących domów w Shiller Park mamy tam sprzedaż bankową, 8 pokoi, dwupiętrowy dom, który posiada cztery sypialnie, dwie płazienki i ma pełny basement, garaż na dwa samochody, cena tylko 145 tysięcy lub